Mamy niestety bardzo przykre wiadomości dla wszystkich, którzy grają w gry przygodowe, bo jedno z ważniejszych, jedno z głośniejszych studiów ostatnich lat, które tworzy takie gry, miałem mówię oczywiście o Telltale Games, zostało zamknięte. Niestety bardzo smutna sytuacja, ponieważ Telltale było w trakcie tworzenia jednej ze swoich sztandarowych serii, czyli The Walking Dead. Na szczęście akurat ta jedna seria zaliczy szczęśliwe zakończenie. Tak jest. I to właśnie o tym studiu dzisiaj do godziny 12:00 na 91,6 FM w ramach audycji Maszczy Życia. Będziemy rozmawiali. Adam Berdzik, Miłosz Szymczak i do usłyszenia za chwilę. Telltale Incorporated, czyli właśnie ta firma, ta studio, o którym mówimy, znane oczywiście jako Telltale Games, to amerykańska firma założona w roku 2004 w San Rafael w Kalifornii. Warto wspomnieć, że została założona między innymi przez byłych pracowników LucasArts, a jak wiadomo LucasArts no to e, już chyba kultowa dzisiaj e, firma, która, studio które tworzyło naprawdę genialne przygodówki i postawiło z tego czasu standard właściwie, to ono wyznaczyło e, to jak powinno się przygodówki grać, jak, je, po, jak powinno one wyglądać, jak się powinno w nich e, sterować na przykład postacią, bo to też jest znamienne właśnie dla nich. No, e, Telltale Games e, też powiedzmy ma swoją, w tej historii gier wideo, w historii gier przygodowych też ma jakieś swoje miejsce, no bo też oczywiście wyznaczało pewien standard takich gier, które, o których moglibyśmy powiedzieć, że to nie są gry, a raczej takie filmy, może historie interaktywne. Interaktywne filmy, interaktywne filmy chyba tak rzeczywiście moglibyśmy nazwać tytuły, które Tatel Games tworzy. To ciekawe, Żadnie, żadna z tych marek, żadna z tych gier czy uniwersum, w którym tworzą gier, gry, nie są ich, tak? Zawsze to jest na podstawie jakiejś licencji, czy to gry o tron, czy Borderlandsów, czy chociażby The Walking Dead, o którym wspomniałeś, także, także tej tej nie ma swojego własnego IP żadnego, żadnej swojej jakby własnej gry, tylko skupia się na adaptacji, właśnie tej przygodowej adaptacji różnego rodzaju tytułów, chociażby też Minecrafta, czyli też przenosi, że tak powiem, gry do gier, Gier. Tylko tym w przypadku Minecrafta mieliśmy do czynienia z historią fabularną robioną przez tej, podczas gdy Minecraft, no oczywiście wszyscy wiedzą, jak się w niego gra. Tak, w każdym razie ja po raz pierwszy usłyszałem o Telltale właśnie podczas premiery The Walking Dead, które myślę chyba przyniosło temu studiu największe pieniądze i największy rozgłos, to był taki boom właśnie na początku lat tej dekady, powiedzmy, na początku tej dekady, kiedy ukazał się komiks, oczywiście komiks w Polsce mało popularny, bo w Polsce komiksy raczej są niszową branżą, natomiast kiedy ukazał się serial, Wtedy stało się o The Walking Dead głośno i już stąd nie było daleko do powstania jeszcze serii książek. Ja cztery te książki, powieści były o, u, u, w uniwersum The Walking Dead i oczywiście gry od Telltale Games, które stworzyły własną jakąś tam oś też oczywiście osadzoną w tym świecie, ale też bardzo ciekawą i bardzo poruszającą. Czy tak, są? Robert Kierman, Kirkman, Telltale oczywiście w swoim portfolio ma jeszcze wiele innych tytułów, ale o nich może opowiemy za chwilę. Znany jest z tego, że właściwie swoich własnych IP nie robi, tylko adaptuje właśnie różnego rodzaju inne marki do, do gier komputerowych i tak było chociażby z The Walking Dead, o którym żeśmy już wspominali, ale oczywiście to też jest seria Borderlands, czy właściwie o Borderlandsie, czyli o grze Gearbox została przeniesiona również, wspomniany już przez nas Minecraft, nawet popularny serial, serial HBO Gra o Tron został przeniesiony przez Taytalesów, The Wolf Among Us, naprawdę tych tytułów kilka się zdążyło uzbierać podczas tych 14 czy 15 lat pracy studia. I tak jak wspomniałeś w poprzednim, przed chwilką, że największym problemem z, z tymi gami było to, że one były wydawane w epizodach. Czyli, czyli jak to dokładnie wyglądało? To wyglądało tak, że Telltale ogłaszał sezon swojej którejś gry, czy to po raz pierwszy, taki premierowy, czy jakiś kolejny. I w ramach tego sezonu oczywiście można byłoby wykupić dostęp od razu do całego sezonu w takim sensie, że płaciliśmy z góry, więc robiliśmy taki preorder a kolejne odcinki oczywiście okazywały się w jakichś odstępach czasowych. Można było to oczywiście kupować każdą osobno, no nie musieliśmy z góry wszystkich pieniędzy wywrócić. Oczywiście ta decyzja należała do graczy, ale było to o tyle nieprzyjemne, że tak naprawdę nigdy nie wiedzieliśmy, kiedy kolejne epizody się ukażą. Teletale oczywiście podawało jakieś ramy czasowe, ale w miarę jak zaczęło coraz więcej gier na raz produkować, no to te terminy się przeciągały, na te kolejne epizody musieliśmy czekać dłużej i mogło to graczy frustrować, najbardziej, że no o ile na odcinki obecnie w seriali czekamy, no wiadomo, no są już produkowane, czekamy na przykład tydzień na kolejny, o tyle no czekać więcej niż miesiąc na kolejny odcinek gry, to można już sporo zapomnieć. No tak, zwłaszcza, że jeden odcinek trwa około dwóch godzin, czyli właściwie tyle co teraz film w kinie, no i szliśmy sobie na, no graliśmy sobie te dwie godzinki i właściwie historia urywała się nawet nie w połowie, tylko jak, tak urywało się i tyle, trzeba było czekać na e, miesiąc, czasami dwa, czasami nawet trzy, e, na kolejny na, kolejną, na kolejny odcinek w ogóle tej gry. Strasznie pamiętam, mnie to frustrowało. Na początek byłem zadowolony z tego, bo widziałem sobie, o, robią to dokładnie tak jak tak jak wychodzi serial, tak? Że, tak, było ciekawe, no to coś nowego, bo oczywiście to nie... w 2014 roku, tak, prawda? To, to nie była nowinka, ale to było coś, co, co e, tak proste I, te, i te tytuły były też jakby te odcinki były dosyć tanie, no oczywiście, że jak już wyszły wszystkie, no to to się zrobiła kwota już za, normalnie jak za grę z najwyższej półki. No ale powiedzmy, że trzeba było zapłacić raz na dwa czy trzy miesiące te 40 czy 50 złotych. Za dwie godziny rozrywki, czy to jest dużo, czy to jest mało, to chyba, to chyba musicie ocenić już, już wy. Ja, ja poświęcałem te pieniądze, bo te pierwsze gry od Tatejsów, zwłaszcza właśnie The, The Wolf Among Us i, i The Walking Dead, no to, no to naprawdę warte są zagrania. No i ja robiłem tak, że jeżeli zależało mi na jakimś tytule, czekam aż się skończy cały sezon, potem jeszcze czekam chwilkę, aż się pojawi na jakiejś promocji i dopiero wtedy który zakupiłem w całości, ograłem w całości jak pełną pewną grę i myślę, że wielu graczy też tego tak robiło, no bo takie angażowanie się w tytuł, który jest naprawdę porozdzielany, mocno rozciągnięty na przestrzeni roku czy półtora, może być frustrujący, może być męczący. W każdym razie warto wspomnieć, że sporo tych gier to były adaptacje jednak komiksów i taki sam też styl w grze widniał, no bo te postaci były, miały takie cieniowanie, że faktycznie wyglądały jak narysowane. self shading trochę tak trochę taki self shading, tak miały cienie nawet na stałe narysowane gdzieś na twarzy, więc styl był początkowo fajny, ale potem chyba zaczął się nudzić, tym bardziej, że były też przecież adaptacje filmów, jak na przykład Back to the Future. Też epicka przecież produkcja filmowa, a nie mniej również przeniesiona na ekran komputerów. Oczywiście Grottron też była w takiej wersji komiksowej. Myślę, że coś ciekawego dla fanów Grottron, Może mniej ciekawe dla kogoś, kto grami interesuje się w ogóle. W każdym razie jest sobie tak te gry wesoło produkowało. Oczywiście trzy sezony pełne The Walking Dead na poczęty czwarty. Ale stało się coś niefajnego Niedawno, to już było zapowiedź, pojawiała się wcześniej. Tak, a... że jakby jeśli chodzi o, o informacje, które, złe informacje, które docierały e, zewnątrz studia, to już od dłuższego czasu mówiło się, że faktycznie, że e, może model biznesowy nie, nie do końca jest dobry, może czas zmienić trochę w silniku gry, może w ogóle era tego typu gier powoli jakby e, przemija i, no i trzeba, trzeba coś pomyśleć od nowa, i właśnie o tych powodach, dlaczego Telltales Tale już z nami nie ma dzisiaj właściwie. E, porozmawiamy sobie za momencik we wrześniu tego roku niestety pojawiły się przykre informacje na temat studia Telltale Games od nich samych właściwie informacja taka, że to studio zostanie w większości zamknięte, że większość pracowników oczywiście zostanie zwolniona studio zamknięte i pozostanie tylko mały zespół, który miałby się zająć dokończeniem czwartego, ostatniego sezonu The Walking Dead z niego zostały do zrobienia jeszcze dwa epizody, bo pierwsze dwa już się ukazały. niestety niedawno wręcz parę dni temu nawet to się okazało nie do udźwignięcia przez studio i ten taki szkieletowy zespół, który miał dokończyć po prostu grę też nie dał rady, też zostanie zamknięty i rozwiązany. No i teraz stawiamy sobie pytanie, dlaczego studia, które jeszcze niedawno, czy jeszcze 5 lat temu było uznawane za wzór, było uznawane za jedno z najlepiej, najszybciej rozwijających się studiów, które, studio, które tworzyło gry dla ogromnych marek, wraz z ogromnymi markami i właściwie dzisiaj mamy 2018 rok, we wrześniu dowiedzieliśmy się, że studio zniknie i mamy październik i studia faktycznie nie ma, nikt tam specjalnie się nie, nie, no na pewno ktoś próbował to ratować, no ale efekt jest taki, że pracownicy Telltale i właściwie cały ten Human Resource Telltale gdzieś się rozszedł po, jakiś, po jakichś innych firmach, po prostu tej firmy nie ma. No i zastanawiam się dlaczego tak mogło być i mamy kilka powodów, które nam się wydaje, że mogłoby tak być. Tak, jednym jest już to, że co wspominaliśmy, że Telltale miał tendencję, tendencję, zawsze wystawał swoje gry w epizodach, co może się wydawać biznesowo dość interesujące, no bo przecież większość graczy, może nie większość, ale wielu graczy zapłaci z góry za cały sezon, dostajemy pieniądze na bieżąco, mamy jakąś taką płynność finansową, ale w praktyce okazało się, że samych graczy to często odrzuca i nawet woleli czekać na długo po zakończeniu całego sezonu z opłatą za grę niż płacić za nią w kawałkach, no co oczywiście, czego może nie przewidział Telltale i to sprawiło, że ta jego płynność finansowa nie była taka, jaką zakładano. Początkowo chyba im to wychodziło, tylko na dłuższą metę okazało się, że to jest jednak zła droga. Kolejnym powodem, dla których wydaje nam się Taitley popat popadł takie duże kłopoty, to jest po prostu ilość projektów, którymi oni się naraz zajmowali. Proszę posłuchać, Guardians of the Galaxy, Batman, Borderlands, Minecraft, The Walking Dead, naprawdę wszystkie te gry, wszystkie te epizodyczne gry powstawały praktycznie w jednym, w jednym ciągu, na przestrzeni ostatnich lat i wydaje mi się, że z tego powodu niektóre z nich cierpiały trochę na taką, może nie, nie, nie powiedziałbym niedbalizm, ale ten poziom, który wyznaczył na przykład pierwszy The Walking Dead, no nie został, nie został wszędzie powtórzony. No, robienie tylu gier to raz, że musieli oczywiście zespół sporo powiększyć, a duży zespół nie zawsze jest w stanie być wykorzystany w 100%, co też oczywiście się przykłada na koszty dla takiego studia jak właśnie Telltale, no też jednym z ich sporych minusów było to, że trzymali się kurczowo jednego silnika, które pracowali gdzieś tam na początku swojej działalności i tak naprawdę był on zaledwie modyfikowany przez te cały czas kiedy Telltale działało. Nigdy nie było żadnej rewolucji, nie przesiedli się na nic lepszego, nowszego, ładniejszego i też nie mieli żadnego zespołu, który miałby ten silnik. Tak, czyli względem, pod względem jakości, oprawy graficznej, która nigdy nie była na najwyższym poziomie, ale powiedzmy w tym The Walking Dead nam to nie przeszkadzało, bo taki był też styl i pomysł i powiedzmy pasowało to do tej konwencji, to od 2004 roku aż do października właściwie silnik gry, czyli to w jaki sposób gra po prostu wygląda się nie zmieniał i... To było już strasznie, strasznie czuć, ja na przykład grałem sporo w grę Otron od, mm, od Taytale, no i muszę powiedzieć, że ile historia była ciekawa, no od, od grafiki nigdy nie wymagałem zbyt wiele, ale mimo wszystko nie spełniła ona e, moich oczekiwań, jakby no takie produkcje to faktycznie w 2004, 2005, 2006 roku powiedzieliśmy, że, powiedzielibyśmy, że są okej. Okay. Że, tak, to, że to, to nie jest może jakiś graficzny szczyt, ale na sprzęcie sprzed 12 lat spokojnie mogliśmy już uciągnąć najnowszego, e, najnowszą produkcję Title. Podczas gdy, no nie wiem, wyobraźmy sobie, że mamy już komputer sprzed 12 lat i próbujemy zagrać w Battlefielda 5. No, niestety tak samo było z grami, które właściwie były identyczne pod względem mechaniki. No nie mówię, żeby tu jakiejś rewolucji robić, ale chociażby dla któregoś tytułu mogli coś fajnego, nowego wymyślić. Tak naprawdę gra ograniczała się do e, no przemierzania tych e, małych lokacji, oczywiście. I podejmowania wyborów. Podejmowania wyborów, rozmów, nie było tak naprawdę żadnych ciekawszych interakcji. Oczywiście to miało być założenie zawsze film interaktywny, ale no da się to zrobić lepiej. Telltale nie próbowało nawet. Kolejny problem Telltale to jest brak własnej, własnej, własnego pomysłu na grę. W sensie mówię o własnej marce, tak? Wszystkie marki zostały wykupione od innych od innych, um, innych Boże, podmiotów, przepraszam bardzo. No i title musiało za te za te adaptacje chyba trochę płacić za licencje same w sobie. I jak się okazało, że no, o ile może są chętni na pierwszy odcinek, żeby zobaczyć, to już nie ma tak dużo chętnych na odcinek drugi, trzeci i czwarty. Zwłaszcza, że one były wydawane na przestrzeni powiedzmy pół roku albo ponad. No i ludzie trochę tracili zainteresowanie, a, a, a te tantiemy powiedzmy tym wielkim jak chociażby Marvelowi za Guardians of the Galaxy, czy DC za Batmana, to trzeba było płacić. No niestety nie zabezpieczyło się Telltale przed taką koniecznością właśnie porzucenia jakichś znanych marek. Mogło mieć gdzieś tam na boku własną fabułę, własne IP i wtedy być może w takim czasie kryzysu mogłyby po prostu marki duże porzucić, swój projekt ciągnąć, na nim trochę się odbić i znowu powrócić do robienia czegoś, co wszyscy już dobrze znają. Niestety tak e, Telltale nie zrobiło i to też był, powiedzmy, gwóźdź do trumny tego studia. Błędy, jakie popełniło Tate, czy właściwie trochę takie stanie w miejscu, można by powiedzieć, to jest... Czego bardziej nie zrobiło błędy. Telltale, niż to zrobiło. Dokładnie, czego bardziej nie zrobiło Tate, to dobrze zrobili twórcy Life is Strange. Tak, bo studio dotnot z Francji bardzo fajnie podeszło do tego samego tematu właściwie. Film interaktywny bez żadnych mechanizmów jakichś skomplikowanych bez jakichś szpunków i tak dalej po prostu eksplorujemy rozmawiamy, podejmujemy decyzje tak naprawdę to jest wszystko co w tej grze trzeba robić nawet grafiki nie mieli też specjalnie fajnej bo gdyby sobie spojrzeć na Life is Strange, no to grafika jest czasami wręcz mocno naciągana. Mocno wczesne lata 2000. No tak czasami to oczywiście to jest zamierzone bardzo, no nie jest tak, że oni mieli słaby silnik, czy nie mieli umiejętności. Troszkę to jest też zamierzone i mimo to to bardzo fajnie wygląda. No bo Life is Strange to jest bardzo fajna przygódówka z wręcz e, genialną fabułą. To się bardzo dobrze nadaje wręcz na film, a już na pewno na taki film interaktywny jakim ta gra jest. No ta gra na tyle się spodobała, że została wydana przez Square Enix, czyli jednego z większych potentatów na rynku gier wideo. Oczywiście to jest firma z Japonii i w ten sposób e, chyba wszyscy na świecie poznali historię Maxine Caulfield i tego jakie tajemnicze moce posiadła i w jaki sposób wykorzystała je do e, uratowania, może nie świata, ale na pewno swojej małej miejscowości e, Chociaż nie będę za dużo znalazł, w każdym razie e, polega to na tym, że e, Dot Not, e, wprowadziło jedną prostą mechanikę Tak gra nie różniła się zbyt wiele od Walking Dead, poza tym, że właściwie nie, niczym się nie różniła Poza tym, że miała właśnie tę jedną mechanikę, w której możemy cofać e, czas o jakieś niedalekie no, niedalekie okresy, i zmieniać podjęte wcześniej decyzje, dzięki czemu możemy naprawić to, co wcześniej popsuliśmy. No dobrze, no to twórcy Life is Strange sobie poradzili, ale jeszcze to jakby mówiliśmy, że właściwie już jest po studio Tay Tale, ale nie do końca to znaczy, że jest koniec i grami, czy właściwie z jedną grą, bo Robert Kirkman, czyli tak jak wspomniałem wcześniej. E, twórca w ogóle z The, The Walking Dead e, postanowił założyć nowe studio. E, na, na jakiej podstawie wybierał ludzi do tego studia to nie mamy pojęcia, ale w końcu postanowił założyć nowe studio. I dokończyć ostatni epizod The de, de Walking Dead, czyli ten finałowy, gdzie Clementine już jest e, dorosłą dziewczyną, e, młodą kobietą. E, no i dokładnie teraz będą po, po, podobno zostały im tylko dwa odcinki do dokończenia, czyli nie tak strasznie, strasznie dużo. No ale w każdym razie widać, że Kirkmanowi może o, o ile na tej, tej to mniej zależy, ale tą historię z The Walking Dead, która faktycznie na przestrzeni już chyba pięciu lat jest z nami, może, może nawet chwilkę dłużej, yy, no dokończyć. Dokończyć. Robert kilkon już miał w swoją w firmę wcześniej, to się nazywa Skybound Entertainment. Yy, dołożył do tego dział growy i zdecydował się przejąć no niestety markę, której nie udało się dokończyć studiu Telltale Games, bo jak powiedzieliśmy, Telltale Games rozwiązało swoją ostatnią, tą szkieletową komórkę, która miała gra dokończyć w październiku. Oczywiście Robert Krickman nie mógł porzucić swojego dziecka, to nie jest tak, że on tylko odcinał kupony, jemu naprawdę zależało na tym tytule. I jak widać, stwierdził, że dokończy te dwa epizody, no jakby nie powiedzieć, już kultowej wśród gier przygodowych serii. W każdym razie nie obiecał nigdy, że osoby, które nad tą serią pracowały, zrobią to u niego. Niestety tak się dowiedzieliśmy. Miało być na początku tak, że jednak się uda, ale niekoniecznie będą to te same osoby, więc może się troszkę koncept różnić, chociaż miejmy nadzieję, że on to jakoś, jakoś tak została przekazana, ta wiedza o tym, jak miały wyglądać te scenariusze i te wszystkie szkice. Nie, wydaje mi się, że te, te, teraz dokończenie tej gry to już, już tylko kwestia techniczna, bo podejrzewam, że Title miało przygotowany pomysł i scenariusz na wszystkie cztery odcinki, po prostu zabrakło im e, czasu powiedzmy. I zasobów. E, troszkę im zabrakło zasobów też e, pod koniec swojej działalności. No ale nie oszukujmy się, czy nawet jeśli zdążyliby dokończyć ten ostatni sezon The Walking Dead, no to i tak e, chyba by firmy swojej nie uratowali. No nie, to są za dwa epizody, więc e, za dużo by na nich już nie zarobili. E, no ale to jest trochę smutne, bo mimo, że no niektórzy się śmieją z tych gier, film interaktywny, po co to komu? Dlaczego nic nie można zrobić w innych grach? Można strzelać, skakać, latać, e, zbierać, łączyć, budować. Tutaj zaledwie chodzimy i podejmujemy decyzję. Tak, właściwie jednym guzikiem możemy całą grę przejść i to, to, to, to tak sobie tylko klikanie od czasu do czasu. Tak, ale myślę, że mimo wszystko takie gry są potrzebne. Cały czas przecież ukazują się gry niezależne, w których e, które nazywa się walking simulatorami, czyli właściwie e, tam się nic nie robi po chodzeniem, ewentualnie eksplorowaniem, e, obserwowaniem, oglądaniem. I myślę, że... Mm, ten gatunek ma przyszłość, co doskonale zresztą dotnot pokazuje. Niedawno się ukazała druga część Life is Strange. W międzyczasie mieliśmy jeszcze dodatek do jedynki. Z takim fajnym epizodem mieliśmy jeszcze zupełnie darmową, taką malutką minigrę The Adventures of... Awesome Adventures of Captain Spirit. Też bardzo fajna, fajna, krótka historia. Dlatego myślę, że w tym gatunku jest moc, ale oczywiście pod warunkiem, że dobrze do tego tematu się podejdzie. A niestety wszystko wskazuje na to, że ile Taitl miało kilka fantastycznych pomysłów, chociażby właśnie z tymi franczyzami, że brali je od innych od innych studiów, od innych podmiotów to przez te 15 lat gdzie właściwie oni tłukli no co tu dużo mówić, jedną grę troszkę oczywiście tam zmieniając tylko skiny i tak dalej, no bo jakżeśmy żeśmy wspomnieli się nikt się nie zmienił, gra praktycznie została taka sama, scenariusze no troszkę się oczywiście w poszczególnych grach różniły no ale ostatecznie mieliśmy do czynienia z tą samą grą troszkę. To są gromów, w której mimo, że nam obiecano, że mamy wpływ na to, co się dzieje, to te decyzje tak naprawdę niczego nie, de nie determinowały. Nie wiem, pamiętam się, mocno zacząłem w jednym miejscu w Walking Dead, gdzie zginęła jedna postać i nie dało się zrobić nic, żeby ją uratować. Bardzo mnie to sfrustrowało. I chyba już niestety więcej nie będziesz miał okazji się e, spotkać w The Walking Dead. O ile Kirkmanowi to uda się dokończyć te, e, te dwa odcinki, ja mu tego jak najbardziej życzę. E, tymczasem audycja masz życia będzie powoli e, się e, dzisiaj Zawijała. Dziękujemy bardzo, że zostajeście z nami do 12. Adam Berdzik. Miłosz Szymczak. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!